nowiny wiki Radia. to jest 23 tydzień bodajże, tak? Ty wpisywałeś coś tam chyba w weterpadzie 23 tydzień, zgadza się 23 tydzień 2013 roku przed mikrofonem Borys Kozielski. jest ze mną również Marek Mazurkiewicz witam Państwa Chyba od razu przejdziemy do przeglądu, ponieważ mamy bardzo, bardzo dużo informacji dzisiaj. Uzbierało się troszkę, bo długo nas nie było. I, i no, a oprócz tego dużo się dzieje w tej chwili. Widzę, że wpisów jest w Eterpadzie bardzo dużo. Dziękujemy też Szymonowi, który tutaj nam się dopisywał dzielnie i sporo informacji od niego będziemy dzisiaj cytować. Ym, to jak zwykle spis treści najpierw, prawda? No tak, ustaliliśmy. Także yy, zaczynamy yy. od tablicy ogłoszeń dzisiaj. Zbieram się, tak, tablica ogłoszeń, ogłoszenia drobne, ta strona chyba yy, ostatnio coraz lepiej funkcjonuje. Tak lepiej, dobra, sobie. Yy, jak odwracasz się do ekranu, to ciebie yy, słabiej yy. słychać yy. wtedy. Jasne, yy, jasne. Dobrze, czyli tak, yy, no właśnie, tablica ogłoszeń. Ogłoszenia drobne, potem o wikimaratonach w Katowicach i w Warszawie yy, i kolejny w Warszawie, tak, ten Historia Polski to jest w Warszawie. Historia jutrzejszy, tak. jutrzejszy taki niby wikimaraton, dlatego że to jest takie spotkanie z historykami, a szczególnie będzie poświęcony to wydarzeniom 1989 roku. Później powiemy jeszcze o 1500 drobnych artykułów. Dobrych artykułów. Dobrych artykułów, których mamy obecnie, a mamy obecnie 2225 wyróżnionych. Potem opowiemy o podręcznikach w Wikibooks, które uzyskały spis alfabetyczny, o sprzedaży muzyki cyfrowej w Polsce, która urosła o połowę. Hmm biblioteki, które będą musiały płacić za to, że wypożyczają książki. Duże zainteresowanie wiki ekspedycją kolejową. Kolejna informacja to o pomyślnej współpracy z Kancelarią Senatu, gdzie właśnie przesłano zdjęcia lepszej rozdzielczości niż te, które są dostępne na serwerach Senatu. To stara sprawa, ale powraca. Wiki Edycja na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białym Stoku 23 maja, to się odbyło, też o tym opowiemy. I po co Polakom biblioteki, ładna stronka, nowa, do której też opowiem jak trafiłem w dziwny dosyć sposób, ale, ale ciekawy, ciekawa stronka, także warto zajrzeć. No to cóż, to chyba zaczynamy w takim razie od tablicy ogłoszeń, tak jak mówiliśmy. Co tutaj mamy na tablicy ogłoszeń? Ja, trzeba by było sięgnąć dosyć daleko. 20, może umówmy się, że od, od początku czerwca przeczytamy te wiadomości. Bo... No tak chyba będzie naj, najlepiej, bo tamte już są powiedzmy przedawnione. No właśnie, 1 czerwca Marek Mazurkiewicz napisał, to przeczytaj w takim razie. To jest informacja o dyskusji na temat zmiany sposobu dodawania wątków na y, stronach kawiarenki. I prawdopodobnie wejdzie ta zmiana dzisiaj w życie. Chodzi o to, żeby każdy wątek miał swoją oddzielną podstronę, żeby łatwiej było do nich linkować. No i ta kawiarenka będzie bardziej podobna do innych kawiarenek dzięki temu? Mam wrażenie, że będzie wygodniejsza, bo będzie łatwiej ją podzielić na drobniejsze elementy. No bo kawiarenka to mi się kojarzy z takim czatem bardziej i chyba to niestety nie wygląda. To nie, na, na czas to zdecydowanie nie wygląda, ale y, był taki pomysł, żeby wmontować IRCA jakoś bardziej w Wikipedię, no ale nie, nie spotkał się zbyt y, optymistycznym przyjęciem. Większość, którzy korzystają z tego uznaje, że IRC, który funkcjonuje jest wystarczający. Ale to nie znaczy, że nie można było tam zrobić też właśnie tego apletu do, do IRCA. No ale widocznie społeczność tak zadecydowała. To znaczy nie tyle zadecydowała, co po prostu nikt chętny do zrobienia tego się nie zgłosił. Bo pewnie to trudno jest tutaj implementować do strony no, WIKI. No pewnie to trochę zachodu wymaga. Mhm. Czyli ta zmiana już mówisz, że wejdzie w życie. To nie znaczy to, to? na razie jest konsensus, także prawdopodobnie wejdzie. Mhm. Dobrze. Kolejna informacja to dziękuję w imieniu zespołu za pomoc w sprawdzaniu propozycji do Czy Wiesza, czyli takiej strony, czy, to, to jest taki aplet. No właśnie, taki aplet Czy Wiesz i tam się pojawiają różne ciekawe informacje, no, o których się najczęściej nie wie. Bo tak, to jest takie zaczepne pytanie. Ale tutaj jest sprawa problematyczna, bo niektórzy zgłaszają uwagi, że tam jednak powinno być takie uwzględniane ważne rzeczy, czy to bardziej w rocznicach jest tutaj spór o to, że nie było jakiejś tam patriotycznej rocznicy mhm. ostatnio i ktoś zaprotestował, że jak to tak może nie być takiej ważnej daty, ale raczej głosy były takie w większości, że lepsze są okrągłe rocznice, żeby ludzie przy okazji mogli się czegoś nowego dowiedzieć, a nie w kółko powtarzać, że było powstanie, tak, że że tam, nie wiem, pre prezydenta wybrali czy prezydent jakiś umarł, tak? Także... No to raczej nadawałoby się do drugiej takiej pozycji kalendarium, czy coś takiego. No tak, w sumie to może jest pomysł na jakąś drugą rubrikę. No, tylko, że chyba w Czywieszu też jest kłopot z edytorami, czy nie ma, czy są chętni? Yy, to znaczy, ostatnio chyba się trochę poprawiło, ale generalnie jest, jest nie, najsilniejszy, nie najsilniejsza reprezentacja, znaczy niezbyt wiele osób, także jak ktoś ma ochotę gorąco zapraszam do zespołu, do zespołu. No, który właśnie y, tutaj widać, że prężnie działa pod okiem Farary, Korzystając z, z dobrej konią, który chciałbym zaprosić do sprawdzenia pozycji do dobrego artykułu i do artykułów medalowych. Y, to też tym zajmuje się właśnie Farary. Z 3 czerwca mamy informację o tym, że 9 czerwca, czyli jutro, y, właśnie to, o czym przed chwilką rozmawialiśmy, odbędzie się Edith Eton, rodzaj wiki maratonu w Domu Spotkań z Historią w Warszawie. Mam nadzieję tam być, chociaż nie wiem, czy to będzie po polsku, czy po angielsku. Obawiam się, że to może być po angielsku, zważywszy, Bo Szwedzi na, mają przyjechać, zważywszy na stronę, która przedstawia to wydarzenie, która zdaje się jest po angielsku. No tylko. to wtedy schowam dyktafon do kieszeni. W trakcie imprezy udostępnione zostaną zdjęcia zebrane wcześniej w ramach Europeana 1989 Collection Days oraz archiwalne mapy, które będą wcześniej załadowane do Wikimedia Commons we współpracy z, z Europeaną. Więcej na Wikipedia, Edith Eton 1989 i Historia Polski. Jak już jesteśmy przy wydarzeniach wiki maratonowych takich, mm -hmm. to może warto powiedzieć, że dzisiaj trwa na Wydziale Fizyki Wikiparty. No właśnie. Byłem tam tutaj po drodze. Aha, na Wiki na, na Wydziale no, Fizyki. Tak, tak, na chorzej. Mhm. Niestety nie ma zbyt dużej frekwencji, także jeżeli ktoś ma ochotę dołączyć, to ja gorąco zapraszam, Chorze 69. Do której tam można przejść? To znaczy mają jeszcze trochę posiedzieć. Jak wychodziłem powiedzieli, że być może jeszcze będą jak skończymy, także mhm. myślę, że można po prostu przyjechać i, i zaryzykować, że ktoś będzie. Chorza, 69, 69, centrum Warszawy. Tam już dosyć regularnie chyba się odbywają. Czy są jakieś... Tam było kilka razy mm -hmm. już ten, to spotkanie. To jest Wydział Fizyki, wchodzi się na wprost, do końca, w prawo, do końca. I w lewo. I tam można spotkać ludzi. No, byliśmy tam kiedyś z mikrofonami, tak. nagrywaliśmy tam audycję i yy, sporo wtedy ludzi. Wtedy było. było sporo ludzi. I pizza była. Darmowa. I pizza była. <laughs> dzisiaj nie wiem, czy była pizza, bo przyjechałem późno, także, także nie wiem. No, ale, ale oprócz, dzisiaj uciekła za co. Oprócz tego ym, jeszcze trwa w Katowicach wieki maraton. Też dzisiaj? Dzisiaj. Mhm. Dzisiaj. Ha. To pozdrawiamy Katowice w takim razie. Pozdrawiamy, jeśli nas słuchają. Jeśli nie słuchają, to też pozdrawiamy, ale tak jak zajrzałem na stronę tego Wiki Maratonu, to niestety tam taka słaba frekwencja. Zresztą podobnie jak u nas w zapowiedziach na 15 czerwca, no, bo tak, za tydzień no. mamy mieć Wiki Maraton tutaj w Warszawie. Teraz trwają sesje, także, także jest trochę krucho. No krucho jest i ja też nie będę mógł przyjść, bo będę na drugim Kongresie Edukacji Polskiej. Nie pamiętam dokładnie jak to się nazywa, ale w każdym razie na takim sporem wydarzeniu, które odbywa się co dwa lata. I, i niestety to, te same godziny są, a w dodatku jeszcze w tym samym czasie odbywają się wybory, do um, takie prawybory do um, władz spółdzielni media w net. No proszę, nie pozostaje nic innego jak się sklonować. No na szczęście do wyborów mogę wysłać pełnomocnika, więc będzie mógł tam z takim dokumentem uczestniczyć w moim imieniu w, w tych wyborach. Spółdzielcze MediaWnet, no to jest po prostu spółdzielnia, która już ma ponad 600 członków. No, no i ładnie się rozwija. Tak i teraz, żeby zorganizować wybory, żeby zorganizować walne zgromadzenie takiej dużej liczby ludzi, no to trzeba podzielić tych członków na mniejsze grupy. One najpierw będą po 100 osób, podzielone mniej więcej po 100 osób i każda z tych grup ma wyłonić tylu wysłanników, którzy, którzy będą około, około 100 ich będzie razem. Już na to walne zgromadzenie. Mhm. Natomiast wszyscy, wszy, wszystkich 600 no po prostu nie da się w jednym miejscu zgromadzić i obrady wtedy są bardzo utrudnione. To Do się tego robi wybiera dosyć, się przedstawicieli. To się robi dosyć skomplikowane w tym układzie. No sporo jest takich spółdzielni, które mają dużo bardzo członków, mm -hmm. nawet powyżej kilku tysięcy, kilkudziesięciu tysięcy mm -hmm. no tak, no, spółdzielnie mieszkaniowe. Sytuacji, mm -hmm. Już trzeba to zrobić. No więc to, to tak będzie wyglądać. A tą informację o jutrzejszym takim edit Etonie w Domu Spotkań z Historią zamieścił polimerek, czyli Tomasz Ganicz, prezes naszego stowarzyszenia. Jak naszego, naszego, czyli Wikimedia Polska. Wikimedia bo Polska, mamy, tak. tak, dużo stowarzyszeń. Tak. Dobrze, ja postaram się tam być i może coś uda się jednak po polsku nagrać. Zobaczymy. I z 5 czerwca informacja o tym, że 6 czerwca jest dzień nowego artykułu, Mam takie przypomnienie. Tydzień po Wikimaratonie w Katowicach zapraszamy na kolejną, już czwartą edycję Wiki Maratonu w Warszawie, no czyli za tydzień od dzisiaj. 15 czerwca o godzinie 12 w lokalu Państwo Miasto, czyli tutaj właśnie jesteśmy w tej chwili. Tak, tym razem do PMB się zgłaszać można z pytaniami. Mhm. I jeszcze jedno przypomnienie, że jutro, czyli 6 czerwca rozpoczyna się tydzień artykułu szwedzkiego, już teraz zapraszam także do przygotowania się do tygodnia artykułu serbsko-czarnogórskiego, który rozpocznie się 15 czerwca. No i to chyba wszystko z tablicy ogłoszeń. Ogłoszenia drobne y, zaznaczyłem też, bo tutaj też co nieco się pojawia. Z 4 czerwca jest, wcześniej z 1 czerwca. Poszukuję chętnego do przetłumaczenia y, hasła General Disclaimer jej czterech podstron. Najważniejsze to przetłumaczyć general, legal i medical. O kurcze, to, to jakieś już specjalistyczne. zostało zrobione. E, tak, bo, to no bo to, to Szymon napisał, więc... odpowiedzialności, tak? Przetłumaczył medical ktoś, Kaligula w Pędzich też coś tutaj, Wojciech Pędzich coś też chyba a, się odezwał. No więc chyba, chyba tutaj ładny odzyw jest na tych ogłoszeniach drobnych również widzę. Są czytane. Doba minęła, nikt nie zrobił żadnej edycji, więc przeniosłem pod docelowe nazwy. Celowo nie nakładam zabezpieczenia. Teraz każdy może zapisywać drobne zmiany na ogólnej zasadzie śmiałego edytowania. Czyli sprawa załatwiona jest tak jakby. Sprawa jest chyba już całkowicie załatwiona. Yy, niestety nie wczytają się jeszcze w, te, w to życzenie się, ale to jest generalnie to, że Wikipedia nie ponosi odpowiedzialności. Jak korzystasz to. Na własne uważasz. ryzyko. Tak. No ale wiesz, właśnie przy okazji podręcznika, który jest tworzony do fizyki i tego projektu, y, poproszony zostałem o to, żeby zapytać się w PWN-ie mhm. czy, czy zgodzi się PWN, wydawnictwo, żeby zamieścić z encyklopedii notki biograficzne mhm. y, fizyków, którzy będą w tym podręczniku występować. I tak, tak nie za bardzo wiedziałem co odpowiedzieć, bo z jednej strony no, pf, można zapytać, y, jest to droga przez mękę prawdopodobnie, i być może trzeba będzie coś zapłacić, ale z drugiej strony przecież wystarczy, przecież Wikipedia jest również na podstawie tych notek z encyklopedii PWN otworzona. A w dodatku można je łatwo edytować bez żadnej zgody, bez, bez jakiegoś, jakichś specjalnych uprawnień. Trzeba tylko zaznaczyć autorów. I właśnie zastanawiam się w jaki sposób oznaczyć autorów w takiej krótkiej notce, bo tam tych autorów jest cała masa, więc wystarczy link, jeśli to będzie online przecież wszystko. Jeżeli będzie online, to wystarczy link, a w wersji papierowej trzeba by pewnie dać odnośnik do do y, ostatniej strony tej publikacji i gdzieś tam w, y, na tyle, tak, wy, wypisać tych autorów jakoś y, z, z artykułu danego, z którego korzystam. Na, na, na, na konkretny dzień edycji. Y, to znaczy jest takie narzędzie chyba, które wybiera głównych autorów na podstawie ilości danego tekstu, ono jest trochę y -hmm. zawodne, więc tak trzeba ręcznie tą historię trochę przeglądać i wybrać, tych najważniejszych autorów. No, ale ten podręcznik ma być właściwie tylko online. Aha, no to nie ma problemu, link zostaje. Także Czyli link do, do historii edycji. Do autorów, czy do historii edycji. Do historii, historii mhm. autorów. I tam, tam są wszyscy Tam autory. są wszyscy wymienieni, także no to właśnie, nam więc sprawę. to przy okazji jest krótka instrukcja o tym, jak umieszczać linka, żeby nie złamać prawa autorskiego. Tak. Brakuje dzisiaj. mi cały czas takiego narzędzia, które pozwalałoby zaznaczyć tekst w artykule i... Wyświetla mi autora danego tekstu. No to, to, to byłoby no, no. bardzo przydatne. No to faktycznie, bo to przecież fragmenty tylko weźmiemy z tego, tak. z tego wpisu. i Jest, w zdaje się, coś takiego, że pozwala znaleźć zmianę, w której został dany fragment dodany, ale jak ja z tego próbowałem korzystać, to, to mi coś tam nie działało, także. Mhm. Nie wiem, czy to coś u mnie, czy to... To jeszcze przed nami, tak mi się wydaje. Także narzędzie jest generalnie w pomyśle, tylko wymaga chyba dopracowania trochę jeszcze. Mhm. I jeszcze jedna informacja z drobnych ogłoszeń. Wyróżnione artykuły. Chciałbym, żeby przed miesiącem wyróżnionego artykułu na stronie Wikipedia, wyróżniona zawartość Wikipedii, znalazły się statystyki wyróżnień artykułów. To też Szymon pisze. Jak wiemy, liczenie autorów jest konfliktogenne, ale na przykład wzrost liczby... Wyróżnionych artykułów w ciągu roku, kwartału, miesiąca, liczby przypisów, poruszana tematyka i tak dalej nie powinny sprawiać problemów. Szukam kogoś, kto by zrobił takie statystyki. Inwencja mile, pożąd wielce pożądana to tak pisze Szymon, 4 czerwca napisał. Ciekawe, czy udało mu się już z kimś skontaktować w tej sprawie? No tutaj na, na tym nie ma takiej, takiej informacji. Ten miesiąc, kiedy to ma być? 26 sierpnia, a zakończony w dniu 12 urodzin. Mhm. Ja przypominam, że wszystkie notatki, czyli linki do, do tych stron, o których mówimy, znajdą się w notatkach do podcastu na stronie nowiny.podcasty.info, a także na stronie nowiny.wikiradio.org. Z naszą stroną mamy troszkę kłopotów, bo yy, mało jest zmian, największe zmiany to jest po prostu przybywająco przybywająca masowo liczba y, użytkowników, którzy są, tak to jest którzy spamują, przerażające. Próbowałem chwilę z tym walczyć, ale to chyba nie ma sensu. Nie ma sensu i zamykamy tą stronę w, w mechanizmie wiki. Otworzymy ją w innym mechanizmie, będzie troszeczkę okrojona, y, ale te treści najważniejsze, które znajdują się teraz na naszej stronie wiki radia, będą przeniesione oczywiście. Także to jest kwestia kilku najbliższych tygodni podejrzewam, żeby te zmiany już były do zaobserwowania. Ja myślę, że tą główną stronę wiki.radio.org zrobimy tak, jak jest wiki wikipedia.org, czyli będzie wejście, mhm. będzie wejściem do różnych no i, tak, językowych no, wersji i na razie nie, będzie tylko nasza. Tak. No to na, znaczy na razie mamy dwie rzeczy, tak? rozdzielone. Chyba wiki lekcje mamy osobno jako ten stary podcast jeszcze gdzieś, prawda? No, jako blog taki jest no, chyba tak. tak i jakby Ale, to można na tej zasadzie no, Nie, no Chodzi o to, żeby ym, nasza Polska, polskie wiki radio funkcjonowało w subdomenie pl.wikiradio.org mhm, i mhm. dopiero z tej głównej strony mhm. będzie link do naszej Polski. A tak, zobaczymy. Może, zachęcam, to, może ja... to zachęci kogoś z, innych, z innego kraju, żeby mhm. założyć własne Wikiradia. Gdzieś mi już coś minęło jakieś logo innojęzyczne WikiRadio, ale ono chyba nie funkcjonuje. To jest stary projekt. Ale tam będzie kontakt, będzie informacja na ten temat. Także zapraszamy. Zobaczymy, czy się ktoś zgłosi. Wiki Maraton Katowice. No widzę w tej chwili sześć osób się zgłosiło, osób deklarujących przybycie. Nie wiadomo nic, czy już ktoś jest. O wydarzenie na Facebook oczywiście. Zajrzymy i zobaczymy, czy już ktoś przybył. Nie ma. Nie ma żadnych świeżych informacji o tym, czy ktoś jest. Tylko jest tutaj, że ktoś nie przyjdzie. No ciekawe, ciekawe, bo to fajnie by było w różnych miastach w Warszawie, w Polsce organizować takie wiki-maratony oczywiście i żeby to istniało jakoś regularnie. Także będziemy się dowiadywać, czy coś udało się załatwić. Może jutro ktoś przyjedzie do domu spotkań z historią i tam spróbuje zagadać. Może Polimerek coś będzie wiedział na ten temat. No i wiki-maraton czwarty czyli nasz tutaj warszawski, też na razie mało osób się zgłosiło, ale sygnalizuje, że link bezpośredni do, do tego wiki maratonu czwartego już jest też w naszych notatkach oczywiście. Teraz jeszcze co, ta historia Polski, tutaj też jest specjalna stronka stworzona do, do, tego, do, do tego wydarzenia. W niedzielę 9 czerwca odbędzie się Edita Ton. Rodzaj Wikimaratonu w Domu Spotkań z Historią w Warszawie. W trakcie imprezy udostępnione zostaną zdjęcia, to już czytaliśmy. Osoby, które przyniosą zdjęcia w ramach European, będziemy sami tworzyć i poprawiać artykuły dotyczące wydarzeń w Polsce z roku 1989 w polskiej i anglojęzycznej i innych wersjach językowych Wikipedii, starając się możliwie najpełniej wykorzystać zgromadzone zdjęcia i mapy. Kilkoro z wikipedystów będzie zaproszonych na wydarzenie dla vip ów w niedzielę 8 lipca, które odbędzie się przy historycznym okrągłym stole to jest ciekawe wydarzenie. Zgłoś się na adres john.anderson przez 2s jeśli chcesz w nim wziąć udział. Polskie Wydarzenie inauguruje serię, serię collection days, które będą organizowane w wielu krajach Europy w nadchodzących latach. Jeśli nasz udział okaże się sukcesem, otworzy to możliwość powtórzenia editatonów przy kolejnych collection days z pomocą kolejnych lokalnych stowarzyszeń Wikimedia. Editaton w Polsce ma zatem kluczowe znaczenie dla powodzenia tej akcji w innych krajach. Hmm, dlatego prosimy dołącz do nas, aby uczestniczyć w poprawianiu wikipedii, mieć możliwość spotkania z ciekawymi ludźmi no jak zwykle jest to, jest to zawsze spotkanie z ciekawymi ludźmi eee, rzecz jasna nieograniczona liczba edytorów może uczestniczyć w wydarzeniu online po wpisaniu się na listę tutaj i klikam tutaj na razie dwie osoby się wpisały, Szymon i Nowa Locacy i Nowa. Yy, także jeszcze można się dopisywać oczywiście. Zapraszamy. A nie więcej. Jest już sześć osób tutaj, a online ta, yy, Nie, bo chodzi o to, że uczestnicy, którzy przyjdą, są tutaj. No oddzielni. Tak, tak to i oddzielnie. uczestnicy online. To, mhm. Uczestnicy online to właśnie yy, Szymon i Nowa a oprócz tego uczestnictwo na żywo zadeklarowało już 6 osób, także ja zaraz tutaj też się dopiszę, i no bo muszę zawieść też naszego rolapa wiki, wikipedycznego, znaczy mhm. Wikimedii naszej polskiej przy okazji. Dobrze, kolejna informacja, wyróżniona zawartość wikipedii. Tak, to jest ta, o której już wspomnieliśmy ale tutaj zdaje się, było coś więcej. Gdzie ja to mam? Mm, mm, mm, mm, mm. Sekundy wyróżniona zawartość, jest. Także jest dobrze, w liczbach to lepiej wygląda, bo to jest 2228 wyróżnionych artykułów, gorzej to wygląda niestety w procentach, bo to jest 23 prawie Setne. Yy, Setne. Mhm. Malutko, tak, rzeczywiście w procentach to wielki Niewielki fatalnie procent to jest. No ale jak spojrzeć na liczbę, to 2228 no całkiem nieźle. I to są naprawdę dobrze opracowane artykuły w znacznej części. Niektóre starsze jeszcze wymagają poprawek, ale, ale sporo jest takich, które naprawdę są niektóre nawet chyba jednymi z lepszych opracowań w sieci dostępnymi po polsku. Mhm. Także bo to warto. Są, bo to są raz, razem artykuły na medal i dobre artykuły, tak? I te, listy te... na medal. Aha. List na medal? List na medal jest 143. A co to jest list na medal? To jest coś takiego, co... Nie jest artykułem, ale jest bardzo dobrze opracowane i warto to wyróżnić. Na przykład chronologiczny wykaz odkryć planet, planet kardywatnych i księżyców w Układzie Słonecznym. Hmm, to są listy, tak rozumiem. Tam myślałem, że to jest jakiś list, list na medal, czyli A, jakiś coś no tak, do kogoś. Dla no, źle się wysłuje. Chodzi o listy, yy, no, bo to nie które nie jest jednoznaczne, to dwuznaczne jest, ale nie szkodzi. Yy, no to rzeczywiście, to fajniej zapoznać się z tym. I, i wyszukać tych, tych najlepszych artykułów, zobaczyć jak, to, jak zrobić artykuł, żeby no, był taki właśnie też wyróżniony, żeby, żeby wzbogacić. Tak, ten wykaz planet sobie spojrzałem, teraz piękna tabelka, dokładnie wszystko wymienione, odkrycie, nazwa, zdjęcie, nazwa, odkrywcy, także jest precyzyjnie i do tego jest 182 przypisy Także, bogato uśródłowiony. Mhm. No i kolejna rzecz to Wikibooks, to o czym mówiliśmy, że znalazł się spis alfabetyczny podręczników, które znalazły się w Wikibooks. No i tak sobie poszperałem troszeczkę i znalazłem na przykład oszczędzanie, Taki, taką książkę, podręcznik o tym, jak oszczędzać. A spis treści tutaj jest. I jak wodę oszczędzić? Na przykład, aby zaoszczędzić wodę, można nakrę zakręcać kran podczas mycia zębów. Swoją drogą zawsze mnie zadziwiło, bo już kilka razy słyszałem o tym zakręcaniu kranu. I się zastanawiam, kto trzyma odkręcony kran podczas mycia zębów. No nie, to jest to jest podobno najczęstszy właśnie błąd, który się popełnia. Taki troszkę wynikający z. Nie wiem, bo najpierw jak włącza się, jak się przygotowujesz do mycia zębów, to otwierasz wodę, żeby zmoczyć szczoteczkę. No dobrze, ale nie, dla mnie to zawsze było naturalne, że kran się zakręca, także zawsze mnie to dziwi, jak ktoś mi mówi, że... No masz dobre nawyki nie. z tego wniosek. Pralce, pranie w pralce robimy wtedy, gdy mamy pełny wsad. Przy niepełnym pralka pobiera tyle samo wody, chyba, że nastawimy program na pranie ekonomiczne. No takie podpowiedzi no bardzo ciekawe. Tak, ale jest tutaj dużo innych też ciekawych podręczników, jest ich całkiem, całkiem sporo, nie, nie, jeszcze, nie wiem czy są przedmiotowe jakieś podręczniki konkretne do, do nauki języków. Czy... Do języków jest mnóstwo rzeczy, Aha. są programowania, dużo rzeczy jest z programowania, jest zdaje się matematyka dosyć rozbudowana, także jest tego, jest tego sporo. Angielski jest, on nawet teraz spojrzałem pod A, w wersji dla dzieci też zrobiony. Książka, tak? tak? Podręcznik. Podręcznik. Mhm. Ym, także, także jest tego sporo. Nawet są dwie strony pod Q. Co my no mamy pod ciekawe, Q? ciekawe, co tam jest. Elektrotech i kart CE. Nie mhm. mam pojęcia, co to jest. Elektrotech pod Q jest? Ym, bo to jest jako Q elektrotech. Aha. Mhm. No w każdym razie spis alfabetyczny na pewno ułatwi poruszanie się po podręcznikach. Tak, chociaż ja osobiście wolę spis tematyczny w tym, w tym kontekście. No temat, nie zawsze wiadomo o jaki temat chodzi. I tematy mogą być różnie, zaczynać się. Też, no, no, no ka tak, katalogowanie musisz. jest nie, niełatwą sprawą I, tak. i, i alfabetycznie można też znaleźć sporo. Zgadza Zwłaszcza się. Zwłaszcza jeśli ktoś zna tytuł, to wtedy łatwiej przejść do takiego... Zgadza się, katalog katalogowanie jest bardzo niełatwą sprawą, no. zwłaszcza w Wikipedii, gdzie jest y, tych kryteriów mnóstwo mm -hmm. do, do stosowania. Także, także jest to problematyczne. Kolejna informacja o tym, że sprzedaż muzyki cyfrowej w Polsce urosła o połowę. To troszkę zaskakująca informacja z 5 czerwca y, z, portaru, z portalu wirtualnemedia.pl. Kto jest autorem, przydałoby się tutaj też powiedzieć. Ale tutaj autor jest chyba nieujawniony, niestety. Autor artykułu WB, VB, tak? Czy WB. Yy, w każdym razie, yy, pobrania online yy, w pierwszym kwartale 2013 roku yy, 1882 829, w porównaniu z zeszłym rokiem, z poprzednim rokiem, też za pierwszy kwartał, to jest wzrost o 28%. 0,30% pobrania do telefonów komórkowych. Tutaj wzrost o 8,54%. Dochód z tytułu subskrypcji. O, i tu jest olbrzymi wzrost. 60% ponad wzrost. Dochód z tytułu subskrypcji, czyli jest dochód jakiś też. I dochód z serwisów wspieranych reklamami i z serwisów strumieniowych audio-video o 92% wzrost że tutaj widać, że dochody rosną w tej strefie, która wydawała się, że przynosi straty. Bo to się wydaje tym ludziom, którzy mają po prostu przestarzały model biznesowy. No właśnie, trzeba się dostosowywać do nowych czasów. Ostatnio oglądałem fragment filmu Modern Times, czyli Charlie Chaplina to 36 roku, a nie zamknąłeś, no właśnie dlatego tak głośno jest i film jest niesamowicie aktualny, jak na dzisiaj również na dzisiejsze warunki, także polecam gorąco Charlie Chaplin nowoczesne czasy lub modern times po angielsku, jeśli ktoś chce obejrzeć pozostałe dane no tutaj więcej już nie ma jeszcze jest suma całej sprzedaży tych właśnie poprzez online artykułów o wzrost o 53,16%. Także rzeczywiście te wzrosty fajnie, że ale to związek polski producentów audiowideo, czyli SPAW poinformował, że sprzedaż muzyki w formie cyfrowej w Polsce w pierwszym kwartale w skali rocznej wzrosła o 53%. No to bardzo miło, że to właśnie z takiej strony się dowiadujemy. No, całe szczęście, że takie informacje podają. Mam nadzieję, że to dalej będzie szło w tym kierunku. że ktoś nie będzie, Żeby no. ktoś potem nie mówił, tak, że, że spada y, sztuka, tak? Wydatki na sztukę. No właśnie. Nie, to znaczy, niektórzy nie. mają wątpliwość, że to jest sztuka, ale to już oddzielny problem. No, w każdym razie treści w internecie. Kolejna informacja o tym, że biblioteki będą płacić za to, że wypożyczają książki. To już kiedyś przy okazji chyba pani Gretkowskiej był taki problem, Była że o tym mowa, ona tak. coś mówiła o tym, że w Szwecji właśnie biblioteki płacą za wypożyczanie książek, nie Podobno tylko za zakup ich, ale i za to, że wypożyczają. Tak, i to jest paranoja. Mało tego, tutaj w tym artykule była mowa o tym jeszcze, że nie mają płacić, to mają jeszcze dostawać z budżetu jakieś dofinansowanie za to, żeby te biblioteki miały za to zapłacić. Hmm. I to jest błędne koło. Nie rozumiem, o czym się ludzie myślą, że na takie pomysły wpadają. Dyrektor Departamentu Własności Intelektualnej, wyobraź sobie, że jest takie stanowisko, i mediów w resorcie kultury przypomina, że Polska jest jednym z ostatnich krajów w Unii Europejskiej, które nie wprowadziły opłaty od wypożyczenia. Urzędnik dodaje, że opłata spadnie na biblioteki, które otrzymają specjalne lek rekompensaty z budżetu centralnego lub samorządowego. To właśnie to, o czym mówiłeś. Tak. Pieniądze za pośrednictwem organizacji zbiorowego zarządzania trafią do autorów książek. Hmm, czyli biblioteki będą nas drożej kosztować z tego wniosek Po prostu będzie czarny rynek książki Już po raz kolejny się o tym przekonuję Coś ostatnio było takiego o książkach, że też książka zejdzie do podziemia no, że jest ciężko. Ale też ruchy pojawiają się nie wypożyczeniowe, tylko po prostu ludzie zostawiają książki w różnych miejscach, informując o tym gdzieś w internecie. Tak, coś Można tam sobie podejść. Book Crossing to się chyba nazywa. Jest parę takich chyba sposobów na przekazywanie książek, których, które już się przeczytało i nie chcę się w domu ich trzymać. Ja mam kilka ładnych regałów z książkami i tak też się zastanawiam, co z tym zrobić. No, czekam na ten skaner, który mi zeskanuje te wszystkie książki i będę mógł je mieć w formie elektronicznej, bo na razie... No... Jest już taki skaner, który skanuje automatycznie. Tak? Biblioteka Narodowa kupiła, za 2 miliony zdaje się. To znaczy co, przekłada kartki też? O, przekłada sam kartki, wkłada się tylko książkę i się nie zostawia. Aha. Tylko ta cena jest trochę przerażająca. No przerażająca 2 000 000. Szymon nam pisze, że mamy jakieś problemy techniczne. Yy, także, także może być tak, że nas nie słychać. Ale gdzie pisze? Yy, na Facebooku do mnie. Yy -y. No może nas nie ma w, w Radiu Wnet na przykład, to trudno jest. Zawsze, Zawsze mam wątpliwości, bo nie mamy jak odsłuchać Radia Wnet tutaj mimo, że tu jest świetny internet, ale w trakcie audycji to nie za bardzo jest możliwe. W każdym razie, jak zwykle, każda nasza audycja od razu po jej nagraniu trafia do internetu. Jako podcast można zasubskrybować te podcasty i wtedy dostać bezpośrednio albo na skrzynkę e-mailową, albo zajrzeć na kanał. Yy, właśnie na przykład na, na Facebooku i, i wtedy wiadomo, czy już jest nowa audycja do pobrania, czy nie. Na Wikimedia Commons też jest wrzucany OGG, oczywiście, żeby można było jak najszybciej dotrzeć do naszych audycji. To tak yy, gwoli przypomnienia. Na razie nas nie słychać właśnie, Szymon na napisał. Yy, gdzieś tu miałem linka do nas, tak? Bo w naszym strumieniu powinno być nas słychać. Yy, tak, prawda? na wikiradio.org, tam na górze jest odtwarzacz i bardzo proszę sobie kliknąć ewentualnie, bo nadajemy też w tym strumieniu w tej chwili. No, ale to kto nie słyszy, to nie wie. To może spróbuj <laughs> tak, napisać. Tak, zaraz spróbuję podesłać linka Kolejna, kolejna informacja to wiki ekspedycja kolejowa 2013. Przygotowania jest stworzona już strona do, do tej wiki ekspedycji. Tak przy okazji to powiem, że uzyskaliśmy informację o tym, że koordynatorem Wiki Ekspedycji Kolejowej został Paweł Zienowicz, czyli nasz y, rzecznik prasowy Stowarzyszenia Wikimedia Polska. No i spore zainteresowanie. Tutaj jest około 27 osób, które są zainteresowane, y, aby wziąć udział w Wiki Ekspedycji Kolejowej miłośników kolei jest sporo w różnych e, częściach kraju i też w różnych zawodach, to niezależnie od tego, jaki kto ma zawód, e, interesuje się koleją. E, tak przy okazji też ci powiem, że być może na targówek przeniesie się Muzeum Kolejnictwa, mhm. e, które jest w tej chwili przy dworcu, Starym Dworcu Gdańskim, mhm. nie Gdańskim, tylko Głównym, mhm. e, bo tam e, to muzeum dostało wypowiedzenie i już musi się stamtąd wyprowadzić, no, przy okazji y, mm -hmm. Muzeum Wojska Polskiego również dostało wypowiedzenie mm -hmm. i musi się wyprowadzić z Alei Jerozolimskich i Muzeum Techniki, które jest Pałacu Kultury i Nauki mm -hmm. też dostało wypowiedzenie i musi się stamtąd wyprowadzić. Tak, nie, dziwne to jest, yy, zważywszy, że Centrum nauki Kopernik na przykład przeżywa oblężenie, Cały czas mam wrażenie. Ostatnio uruchomi y, tą, y, tak, komputerową sprzedaż biletów, także y, im chyba wypowiedzenie nie grozi, więc y, nie wiem. No, ale ona jest wypowiedź. zorganizowane w nowoczesny sposób, tak samo jak Muzeum Powstania Warszawskiego, tak, jak, tak samo jak Muzeum Chopina. One mają multimedia, one są bardzo ciekawe. Natomiast te muzea, o których mówiliśmy, to wymagają takiej renowacji, ale nie eksponatów oczywiście, tylko sposobu dostępu do, do tych eksponatów. Sposobu no oprowadzania. Koniecznie. No Cała um. masa takich rzeczy właśnie i to, i to na pewno będzie się cieszyć powodzeniem. Szymon, przy nas nie słychać niestety też w naszym strumieniu. W naszym strumieniu też nie słychać, no bardzo mi przykro. E, A nie my nadajemy, się. także nie, nie wiem co się dzieje, nie wiem dlaczego. Mam tutaj informację z, z mojego komputera, że strumień wychodzi. Czy dochodzi, No to już, to już nie jestem w stanie stwierdzić. Jak widać, podcasty są niezawodne, strumień radia internetowego jest zawodny. W każdym razie, właśnie te trzy muzea planują, żeby połączyć się w jedno muzeum cywilizacji. Bardzo ciekawy pomysł. I my, mam nadzieję, że my na targówku zapraszamy te, to właśnie to Muzeum Cywilizacji do nas, na targówek fabryczny. Mam nadzieję, żeby... że to pójdzie w takiej właśnie nowoczesnej konwencji. Właśnie tak, no bo te wszystkie y, trzy muzea można połączyć i może być coś naprawdę fantastycznego i rewelacyjnego. Zwłaszcza, że na targówku fabrycznym jest dużo miejsca, dużo terenu, gdzieś no, dosyć blisko centrum Warszawy jednak mimo wszystko. No Więc y, zapraszamy, zapraszamy i trwają negocjacje, rozmowy na ten temat. I oczywiście będę informował o tym, co dalej. To przy okazji moich prac w Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego dowiedziałem się o takich rzeczach, mm -hmm. do której z kolei jestem delegowany z Wikimedia Polska ze Stowarzyszenia. A, w ten sposób. Także warto brać udział w takich posiedzeniach. Na Twoim terenie też jest na pewno Tak, cały jest. czas planuję, żeby się przy tym zakręcić. Pisze do nas, znaczy pisze, odpisuje mi Paweł Wójcik, że w Katowicach działają. A no Na wiki także coś się aha, dzieje. Aha, no to fajnie, no to, to, to dobra wiadomość w takim razie. No i y, strona Wikiped wiki ekspedycji kolejowej, y, przygotowania, y, oczywiście też do znalezienia y, w, w notatkach do dzisiejszej audycji. Kolejna rzecz to zdjęcia w Wikimedia Commons polskich senatorów, które znalazły się tutaj ponownie, chyba, tak? Jak to wygląda? To pamiętasz, tą historię? No, był problem prawno-autorskich, ktoś miał wątpliwości, że ta zgoda była jakaś taka niestandardowa, a że użytkownicy komuś nie bardzo w większości po polsku rozumieją, także były wątpliwości. Te zdjęcia miały być chyba wyrzucane. Została nowa zgoda jakaś załatwiona, już sprecyzowana. Te, teraz te zdjęcia są dosyłane już na, na poprawniejszych warunkach. No i olbrzymia rozdzielczość, 3000 na 4500 pikseli. 2 megabajty, tak, jedno to są zdjęcie, ma. zdjęcia, które były robione posłom na, na jakby przy, przy wyborze, tak? Oni tam mm -hmm. mają takie standardy, że muszą do legitymacji i takich rzeczy porobić sobie i to są te, te urzędowo robione. No, bardzo miło, że to się udało w końcu przezwyciężyć. Te kłopoty, które, które były w związku z tym, ale to na razie Senat tylko. Mamy nadzieję, że też parlamentarzyści się tutaj znajdą z czasem. Tak oby to był standard, że robione państwowo musi być wolno dostępne. No chyba te problemy właśnie autorskie z e, autorami zdjęć chyba już minęły z tego wniosek m, i, i jakoś zostały rozwiązane. Albo po prostu ministerstwo się zgodziło, nie będąc w pełni zorientowanym w swoich tych... Y, no ja myślę, że już po tych przejściach to już raczej jest myśli, tak, że, już jest, że wszystko, jest wszystko w porządku, wszystko wyjaśnione mi i jest zupełnie jasne. Chociaż zdaje się, że ciągle na stronach Kancelarii Sejmu widnieje znaczenie copyright Kancelaria Sejmu, która nie może być właścicielem praw autorskich. Ale to jest oddzielny temat. Będziemy, jak, jak zniknie, to na pewno się szybko o tym dowiemy. Kolejna rzecz to projekty szkolne i akademickie. Wiki edycja na Wydziale Prawa Uniwersytetu Białostockiego to Szymon właśnie umieścił te informacje, znaczy tutaj stworzy tą stronkę. Szczegóły. 23 maja na Wydziale Prawa Uniwersytetu Białostockiego odbędzie się szkolenie z zakresu edytowania Wikipedii, ale to już się odbyło. No, e, i, się... I Czy są jakieś efekty? spróbuję zapytać w takim wypadku. No właśnie, jak dyskusji. jest szymon to możemy się zapytać. Yy, organizatorem A. wydarzenia jest koło naukowe prawa własności intelektualnej, mediów i internetu Uniwersytetu Białostockiego. Wikipedysta MRmat i Wikipedysta Dudek0606. Yy, Uczestnicy mogą wstawić na swoją stronę użytkownika kod y, dotyczący taki szablonik, y, że ten wikipedysta jest uczestnikiem projektu wiki edycja na Wydziale Prawa Uniwersytetu Białostockiego. To można w takim razie sprawdzić, czy sobie ktoś wstawił coś takiego. Aha, Linkuj... bo ty będziesz widział, gdzie gdzie, jest, gdzie się wyświetla. Ten... Y, to znaczy można sprawdzić przez, y, wchodzę w ten szablon i sprawdzam linkujące. Aha. i wtedy widzę, gdzie jest to zamieszczone. No i widać coś? Y... Marmat 102 ma coś takiego na swojej stronie użytkownika zamieszczone tylko. Z 83 edycjami użytkownik. No poczekamy, może nam odpowie Szymon, zapytałeś go czy nie? Yy, tak, z... o, podesłał mi kategorię edycje, wiki edycje na Wydziale Prawa UWB mamy tutaj trochę tego, 8 stron w kategorii. Tak. Mhm. Leonard Ethel był edytowany w ramach tego y, dyskusji. Y, a, bo to są na stronie dyskusji szablony, także jeszcze Waldemar San Netra tutaj działał. Także znaczy jego, na jego stronie działano, także, także coś się działo. Mhm. No i ostatnia informacja, o której dzisiaj powiemy, to stronka Po co Polakom biblioteki? Dotarłem do niej w bardzo ciekawy sposób, jak mówiłem, bo, bo poprzez projekty, które mi się bardzo podobały i zauważyłem, że one mają taką cechę wspólną i kliknąłem na stronę twórcy tych, tych stron internetowych. To jest bodajże Shota.biz. biz. ile się nie mylę, zaraz sprawdzę. Bardzo fajna strona. Taka, taka dosyć wizualnie fajnie zrobiona. Tak, no. dokładnie. Shota.biz. Michał Shota produkuje takie stronki. No i właśnie ta strona działa w taki bardzo nowoczesny sposób, że jak otworzymy pierwszą, to są przede wszystkim olbrzymie napisy wyraźne treści jest nie za dużo i tak w miarę przewijania w dół e, pojawiają Tylko się kolejne. to są niestety grafiki te napisy tutaj jak patrzę i to jest dosyć trudne, tak, bo to jest problem z tym, że to jest e, prawdopodobnie kompletnie niedostępne dla niewidomych. No to też prawda, mhm, to są chyba rzeczywiście wszystko grafiki, a, a treści, e, no tak. Tak, napisy są jako grafiki zrobione, także... No w każdym razie bardzo ciekawie to się wyświetla i warto zajrzeć, żeby zobaczyć w, jakio, w jakim kierunku podąża, podąża design stron internetowych. Chyba zwrócę się do właśnie Michała Szoty o pomoc jakąś może przy naszym wiki może on miałby pomysł? Ja myślę, to, że jak warto. rozwiązać. By było. No, reklamuje się, że projektowanie grafiki i interakcji w jednym i pomysły. E, tu jest adres na, na jego stronie shota.biz. E, można znaleźć kontakt i tak chyba do niego się zwrócę. No zobaczymy. Tylko na tej stronie, niestety, o tych bibliotekach nie dopatrzyłem się licencji, także jest zastrzeżona. Prawdopodobnie, bo ona jest stworzona przez. E, przez inną stronę biblioteki.org i to jest tylko podstrona w tym, w tej jeśli chodzi mm -hmm. o ten tutaj nie ma informacji o, o programie, tak no nie, nie ma informacji o, o prawach autorskich, czyli prawdopodobnie twórcy uważają, że mo, każdy może korzystać. Tak, a polskie prawo uważa, że nikt nie może korzystać to jest genialne, Ech. No więc tak, tak to wracamy do starych problemów i to już chyba wszystko. W takim razie w dzisiejszej audycji jest 16.46, zamknęliśmy się dosyć szybko Myślę, z, że z tym z programem. No właśnie tak wyglądało, że będzie dłużej, No ale chyba wyczerpaliśmy tematy. Zapraszamy na jutro do Warszawy na ten, jak to się nazywało, Edit Eton w, w jakim to miejscu, w Muzeum Historii Polski, nie, to jest... Chyba tak, gdzieś to miałem. Już klikam, bo to wszystko, chwila, moment, w Domu Spotkań z Historia właśnie, w Warszawie. I zapraszamy też do Warszawy na przyszły tydzień na y, Wikimaraty. No mnie nie będzie, ty może będziesz y, z jakimś dyktafonem, żeby ewentualnie kogoś nagrać? Y to znaczy ja nie ma. Jak mi coś pożyczysz, to mogę spróbować być. Aha. No to zaraz się. Znaczy rozpróbuj. będę na pewno, tak? Tylko mogę spróbować pewno. chciałem powiedzieć. Mm -hmm, mm -hmm. Dobrze. No to wszystko w takim razie. Dziękujemy bardzo za uwagę i do usłyszenia. Do usłyszenia, prawdopodobnie za dwa tygodnie. Prawdopodobnie za dwa tygodnie, chociaż nie przesądzajmy, tak? I zerknijcie na naszą stronę internetową y, nowiny.podcasty.info Co do usłyszenia w takim. Do usłyszenia. Razie.